Właśnie minęła trzynasta Dwójka, jesteś na miejscu Rafał Siwek W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne Marcin Pesta, zapraszam w Nowym Teatrze w Warszawie dziś jedno z bardziej intrygujących wydarzeń tej wiosny. Premiera spektaklu Pulverkopf na podstawie wyróżnionej nagrodą Angelus powieści Edwarda Pasewicza. Spektakl reżyseruje Katarzyna Kalwat rzeczywiście jest tak, że ja zawsze czytam powieści tym, co ewentualnie ch chciałabym z tym finalnie zrobić, żeby zderzyć się z tematem. Tym tematem, o którym rozmawiamy, jest rzeczywiście doświadczenie optowania ze śmiercią i, i temat choroby nowotworowej głównego bohatera, Patryka Werhunta, który y zaczyna w momencie, w którym dowiaduje się, że jest chory, pisać powieść, która jest powieścią o poszukiwaniu tożsamości, o poszukiwaniu korzeni. Jest próbą wycieczki, podróży w obszar właśnie e biografii e historii rodzinnych, wielopokoleniowych, tego archiwum, które z jednej strony go konstytuuje i buduje, z drugiej strony ma też swoją niszczycielską siłę i, i moc. To jest ogromny przywilej w tej pracy, że jesteśmy tutaj w trójce, jak Krzysztof Szekalski i właśnie Edward Pasewicz, autor i współadaptator. Premiera spektaklu Pulverkop w reżyserii Katarzyny Kalwat dziś o 19:00 w Nowym Teatrze w Warszawie. Spektakl, specjalny koncert w związku z wyjątkowym podwójnym jubileuszem maestro Jerzego Maksymiuka z okazji przypadających dziś 90. urodzin i 70 lecia pracy artystycznej wybitnego dyrygenta, pianisty i kompozytora. Wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią Orkiestra i Chór Filharmonii oraz Sinfonia Warszawia. mówi jej dyrektor Janusz Marynowski. Jerzy Maksymiuk, twórca słynnej, legendarnej Polskiej Orkiestry Kameralnej, Kiedyś narodziła się Symfonia Wasowia obchodzi swój cudowny jubileusz, dokładnie w dniu urodzin, by majestwo uhonorować w najwyższym stopniu. W Symfonia Wasowia zagra jeden utwór, filharmonia Narodowa zagra drugi utwór, a później zagramy wspólnie. Chcemy zrobić coś absolutnie specjalnego, więc to w prezencie dla Maestra te dwie orkiestry się połączą. Myślę, że to będzie wzruszające absolutnie wydarzenie. Sam Jerzy Maksymiuk zadryguje. A za pulpitem dyrygenckim obok Jerzego Maksymiuka staną także Bartosz Michałowski i Krzysztof Urbański w programie jubileuszowego koncertu utwory Igora Strawińskiego, Jana Sibeliusa, Maurcego Rawela i Wojciecha Kilara. Film Pawła Pawlikowskiego 1949 powalczy o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes ogłosili organizatorzy. O tę statuetkę ubiegają się w tym roku także nowe filmy Andrzeja Zwiaglincewa, Christiana Mundziu czy Pedra Almodowara. Tematem swojego najnowszego filmu 1949 Paweł Pawlikowski uczynił relacje między niemieckim pisarzem Tomasem Manem a jego córką Eriką. Zdjęcia do tej produkcji kręcono. Były m.in. na Dolnym Śląsku. Wśród twórców znaleźli się stali współpracownicy Pawlikowskiego, operator Łukasz Żal, montażysta Piotr Wójcik, a także kompozytor Marcin Masecki. 1949 to pierwsza pełnometrażowa fabuła, jaką realizuje Paweł Pawlikowski od czasu Zimnej Wojny, czyli filmu z 2018 roku. Po eskalacji sporu wokół dyrekcji Międzynarodowego Festiwalu w Salzburgu jego długoletni dyrektor generalny i szef działu muzyki Markus Hinterhäuser musiał opuścić stanowisko w trybie natychmiastowym. Nową dyrektorką Rada Nadzorcza mianowała znaną i poważaną w środowisku teatru Karin Bergman. Dziesięć lat temu wybawiła ona z podobnych kłopotów wiedeński błog teatra. Ale konflikt w Salzburgu tlił się już wcześniej. Nieporozumienia między dyrektorem artystycznym festiwalu Markus Markusem Hinterheuserem i szefową sekcji teatru Mariną Dawidową, zakończyły się wyrzuceniem pochodzącej z Rosji specjalistki od spraw teatru. Nie wszystkim podobała się też intensywna współpraca Hinterheusera z rosyjsko-greckim dyrygentem Teodorem Kurencisem, który nigdy nie zdystansował się od wojny Putina w Ukrainie. Powodem ostatecznego rozstania się z Salzburga z dyrektorem generalnym jest podobno jego autorytarny styl i jednoosobowe decyzje personalne. Coś, co Karin Bergman chce natychmiast zmienić. Tegoroczne Salzburgę Festspiele odbędą się od połowy lipca do końca sierpnia z udziałem m.in. Krzysztofa Walikowskiego, który inscenizuje operę Giuseppe Verdiego, Macbeth Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht. I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno 16. 16.00, a po szczegółu informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl Reklama.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 Sprawdź na www.operakrakow.pl i wybierz coś dla siebie. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.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 Studio projektowe. Aldona Łaniewska-Wałk. Dzień dobry dziś spotykamy się w studiu projektowym z gośćmi, których już od dawna chciałam do tej audycji zaprosić, ponieważ nazwa tej pracowni pojawia się coraz częściej w naszych rozmowach dotyczących współczesnej architektury i tego, w którym kierunku ta architektura powinna zmierzać, w którym kierunku zmierza, jakie są dobre praktyki architektoniczne. W tych kontekstach zawsze się pracownia XY studio pojawia. I założyciele tej pracowni są dzisiaj z nami w studiu programu drugiego. Są nimi Dorota Sibińska i Filip Domaszczyński. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Wasza pracownia jest znana z tego, że projektuje przede wszystkim przedszkola, żłobki, miejsca, gdzie osoby w różnym wieku mogą się ze sobą spotykać. Przykładem takiej chyba najgłośniejszej waszej realizacji jest Warszawskie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie, więc tego typu architektura jest waszą specjalnością. Czy przystępując do nowego projektu próbujecie się wczuć w rolę użytkowników tej realizacji, do której się zamierzacie wziąć? Dla nas to jest taka przygoda, taki projekt i nie ukrywam, że szukamy takich projektów, gdzie właśnie możemy wejść głębiej w naszego użytkownika, poznać jakiś obcy świat. Ja to zawsze mówię, że takie wygranie konkursu to jest dla nas takie zdobycie magicznego klucza, który nam otwiera drzwi do czyjegoś życia. Właściwie każdy architekt staje się takim gościem w domu swojego użytkownika, natomiast nas faktycznie interesują ludzie, którzy mają jakieś szczególne potrzeby. Czy to są dzieci, czy to są osoby starsze. Jest to dla nas temat taki bardzo ciekawy, bo jakby zawsze wierzyliśmy i wierzymy nadal, że my poprzez tą architekturę możemy po prostu pomagać rozwiązywać niektóre problemy, wspierać różne sytuacje życiowe i dlatego to bardzo jest dla nas ciekawy temat. A czy wypracowaliście metody tego wchodzenia w skórę użytkowników w waszej architektury? Nie, to chyba jest instynktowne, tak naprawdę mhm. za każdym razem inaczej do tego podchodzimy. Natomiast faktycznie jest tak i to chyba najciekawsze, jak wchodzimy wiem, w skórę małego człowieka, jak robimy żłobki chociażby, tak? Bo dla nas jednak jest e, ten użytkownik, na przykład to małe dziecko w tych małych placówkach jest absolutnie najważniejszy, bo on tam jest podmiotem i, i staramy się w, poczuć skalę budynku w skali tego człowieka. To jest zupełnie inne odbieranie per, perspektywy z, z tych kilku centymetrów nad ziemią, niż z perspektywy dorosłego człowieka. Kilkudziesięciu Kilkudziesięciu, tak. przed tak. Przedszkole i Żłobek Żółty Słonik. Tam jest tafla szkła właśnie na... Długie, niskie okno. Tak, na poziomie tych małych Tak, bo to ludzi. jest okno właśnie zaprojektowane specjalnie dla dzieci, żeby to e, oni mieli perspektywę mm -hmm. patrzenia na świat i żeby dla nich była dostosowana skala, że pod oknem są biureczka takie małe, do których można się dosunąć. Tam są ukryte też zabawki i to nie jest okno wygodne dla dorosłego człowieka. Ja nieraz sobie guza nabiłam. Nie jeden dorosły, zwłaszcza nabudzowie, guza się nabił w, w próg, dlatego, że to faktycznie jest zrobione tak, żeby trzeba było się schylić, żeby nawet ten opiekun dorosły, który się opiekuje dziećmi musiał klęknąć i bawić się z dziećmi na dywanie, a nie gdzieś tam z perspektywy daleko obserwować i pilnować. A to im nie przeszkadza? Opiekunom? Nie wiem. My często jakby eksperymentujemy i zmuszamy, e, tworzymy takie scenariusze, że zmuszamy często e, ludzi faktycznie, żeby zajęli się tym, czym powinni. Mhm. E, w tych przedszkolach na przykład nie ma też biurek. Nie robimy często biurek dla, dla, dla opiekunów właśnie, żeby nie siedzieli za biurkiem nie, nie, nie biernie, tylko czynnie czy uczestniczyli w życiu danej placówki. Czy architekt w przypadku tego rodzaju projektów. Raczej jest demiurgiem, przepraszam, za, za takie mocne określenie, które wymyśla niektóre aktywności, no bo zadaniem architekta jest nie tylko dopasowanie się do odbiorcy architektury, ale też planowanie albo otwieranie odbiorcy na kolejne wyzwania, które przed nimi stoją, czy raczej taki ktoś, kto empatycznie podchodzi do użytkownika. No Demiurk to bardzo jest <śmiech> <śmiech> nie wasze słowo, ja <śmiech> nie tak nie sobie nasze myślę. Nie słowo, <śmiech> empatyczne. Ja myślę, że często, szczególnie działając w sektorze publicznym, gdzie nie zawsze przedstawiciel wielu urzędów też rozumieją, co muszą zaprojektować. No to my jako architekci, jeżeli mamy to szczęście, że możemy zaproponować coś, jakieś rozwiązania, bardzo często proponujemy i bardzo często je realizujemy. Ponieważ my, myślę, że już mamy na koncie ponad 200 placówek dziecięcych, no to niewątpliwie mamy kontakt z tymi ludźmi, wiemy, co się sprawdza i często przynosimy nowe pomysły, o których ktoś w urzędzie nawet mógłby o tym nie pomyśleć, że coś takiego na przykład jest ważne, że można to zrobić i to jest bardzo fajne. Zresztą idealnym przykładem właśnie na takie noszenie idei to jest kawiarnia w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i Społeczna, która ma na siebie nie zarabiać. Prowadzą ją seniorzy i można tam wypić kawę za 6 zł czy za 3,50, no bo są zniżki dla osób 60 plus, tak? Czyli jest to fantastyczny pomysł i uważam, że to powinno być w całej Polsce w obiektach użyteczności publicznej. Powinno być takie miejsce, gdzie jesteśmy w stanie... Napić się kawy i herbaty za przystępną cenę, mhm. żeby ona była dostępna dla każdego. I wtedy mamy też za, za taką dostępność finansową. To jest też bardzo ważny aspekt, myślę, w naszym życiu dla wielu osób. I właśnie przy każdym następnym projekcie, jaki robimy, czy teraz realizujemy kulturotekę w dzielnicy Wesoła, od razu proponujemy to rozwiązanie i tam prawdopodobnie, ponieważ tam jest też biblioteka, to marzy nam się emerytowany pan bibliotekarz, który będzie też miał kawę za, w podstawowej wersji za 3,50 i będzie można z nim jeszcze pogadać o książkach. Czyli cena kawy jak we Włoszech. Tak, bardzo to jest fajne <laughs> rozwiązanie. Czy wracacie do swoich projektów? Czy jak one już zostaną zrealizowane? Po roku, dwóch odwiedzacie te miejsca? Zawsze. Bo, bo wspominaliście o doświadczeniach, które gromadzicie. Zawsze i to nie mhm. tylko po roku, dwóch, a tak naprawdę od samego początku, jak to się otwiera. Staramy się wracać, rozmawiamy z użytkownikami i wyciągamy wnioski. Nie zawsze wszystko nam się udaje i często właśnie te, te rzeczy, które dowiemy, że coś nie poszło tak, to są najcenniejsze lekcje, które możemy wyciągnąć na przyszłość. Mm -hmm. I uczymy się od uczymy nich. Się, tak. Nie boimy się zapytać się, co nie działa albo co możemy naprawić. Jak możemy to naprawić na bieżąco, to oczywiście naprawiamy. Jak nie możemy, no to trudno. To taka sytuacja naszego doświadczenia to było brak masterki w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, Gdzie się przekonaliśmy dopiero na oprowadzaniach, że gdybyśmy mieli jeden klucz, to nie było drogie rozwiązanie, to nie musielibyśmy chodzić z takim wielkim naręczem, ale im więcej oprowadzań, tym bardziej cierpimy, jak mamy ten po prostu taką torbę kluczy, żeby każdą mhm. salę otworzyć, a wystarczyłoby zrobić masterki, bo wcale nie musiał być to zamek elektroniczny. Yy, jakby nie wstydzimy się przyznawać do tych błędów, uczymy się, mówimy wszystkim, róbcie przykładowo właśnie jeden zamek i wtedy wszyscy mieliby łatwiej, więc to są takie doświadczenia. Trudno zaspokoić wszystkich, no tak naprawdę nie da się, no ale trzeba wybrać taki złoty środek, żeby yy, przynajmniej w zamówieniach publicznych jak najwięcej osób było zadowolonych. Dla was ważne są te zamówienia publiczne? To jest kosmiczne doświadczenie, bym mm -hmm. powiedziała. Kosmiczna wiedza i branie udziału w zamówieniach publicznych to jest nie lada wyzwanie. Jak nie zginąć. Hmm. Jak nie zginąć, jak się nie poddać, jak zrealizować swój projekt zgodnie z ideą, z jaką miał być zrealizowany. To jest niezwykle trudne. Ale zamówienia publiczne jako jedyne dają nam tą szansę realizowania tej architektury takiej pomocowej. Żłobki przedszkola to wiadomo robimy, robią też prywatni inwestorzy, no ale takich obiektów pomocowych jak Centrum Aktywności to nikt prywatnie nie zrobi, więc no to jest jakby jedna szansa, ale też to jest fajne, no bo to są też publiczne pieniądze i ci ludzie korzystają z nich za darmo, więc większa ilość osób może skorzystać, więc tym cenniejsze to dla nas. Cofnijmy się trochę w czasie. Do waszych początków. Kończyliście Politechnikę Warszawską, Wydział Architektury w stolicy. To jest ważny ośrodek dla architektów obok Krakowa, Wrocławia, Gdańska. Czy w jakiś sposób wyjście z tej uczelni tutaj w Warszawie was ukształtowało w myśleniu o byciu architektem? Myślę, że myśmy mieli wspaniałych profesorów, bo... Mieliśmy za profesorów i profesora Fiałkowskiego, i profesora Budzyńskiego, i profesora Krółowicza. Więc jakby uczyły nas te słowy naszej architektury, więc mieliśmy dużo szczęścia. Wtedy jeszcze był czas, kiedy były autorytety. Mhm. Kiedy można było być zapatrzonym ślepo w swojego mistrza i uczyć się od niego i czerpać z jego doświadczeń zupełnie co innego niż teraz jest. Ale to były lata dwutysięczne i jeszcze chyba nie takie myślenie o architekturze jak dzisiaj. To znaczy niekoniecznie takie myślenie, które nastawione jest na ludzi, którzy potrzebują czegoś. Profesor Budzyński pewnie tak, mhm. ale chyba nie wszyscy Nie, nie mówiło architekci. się o tym głośno. Nie, mhm. nie. To zdecydowanie tego typu myślenie jak dzisiaj o architekturze, to wtedy, wtedy nikt o tym głośno nie mówił. E, raczej to była architektura Nastawiona na formę e, i, I takie wyjście z tego kryzysu Takie budowanego po, po, po latach minionych tak? Czyli tutaj no to jakby to przekształcenia lat 90 tak, no. To były to jak przekształcenia Tak naprawdę nasze Czyli to wszystko co mogliśmy zrobić to wtedy się starało robić Natomiast nikt nie myślał e, Społecznie wtedy aż tak bardzo Wydaje mi się i, I tak jak dzisiaj też ekologicznie. No, ale przepraszam cię, przypomnij sobie nasz projekt Centrum Kultury. Do dzisiaj wspominam, że było od zaprojektowania Centrum Kultury i ja zrobiłam dom juniora z domem seniora na Bemowie. I myślałam, że to jest wtedy takie nowoczesne, i minęło 20 parę lat, i ja to dopiero zrealizowałam. I to dzisiaj się wszyscy tym zachwycają, że to jest takie nowoczesne, i to mi się wydaje absolutnie niezwykłe, że ja na drugim czy na trzecim roku coś takiego, co prawda w mniejszej skali, projektowałam i wydawało mi się takie oczywiste, że takie rzeczy powinny być, i że minęło tyle lat, i właściwie pierwsi projektowaliśmy, gdzie mamy właśnie połączenie między innymi żłobka z seniorami. Pytam o tę końcówkę lat 90. początek lat dwutysięcznych, bo to jest taki szczególny wydaje mi się czas w naszej historii polskiej i w świecie kultury i w życiu społecznym, politycznym, również w architekturze. To jest taki moment, w którym zachłystywaliśmy się i to widać w naszej przestrzeni. Architekci też zachłystywali się zachodem i architekturą, którą widać, która jest świadectwem Przykładem wybitności. Możliwości twórcy. twórczych też tak tak, tak, tak. Wspomnieliśmy to, co mo można było zrobić, jakby umiejętności, jakby kwestii materiałów, tak. Byśmy okay. wtedy na studiach, pamiętam, byli e, zafascynowani, nie wiem, MFRDV czy, czy Herzogiem de Meronem, po prostu te. <laughs> wszystkie tego typu pracownie. No tak, to był ten czas, Ta. kiedy oni A to budowali. był też czas, kiedy prawie nie było internetu. To jest też ważne, że biegali się biegali na halę na, na koszyki i tam wykupywaliśmy, tam były wyprzedaże taszenów i każdy zbierał te taszeny, kupowaliśmy dużo prasy, siedzieliśmy w bibliotece, żeby w ogóle oglądać i każdy miał dwie, trzy książki i to były takie nasze inspiracje. I to było nasze okno na świat. Nie dokładnie. internet bez dna, gdzie możemy wpisać sobie w sztucznej inteligencji, żebyśmy chcieli budynek taki w takim stylu uprawialiście Myśmy? turystykę architektoniczną? No, oczywiście, że tak. My po, po seminarium z konstrukcji wysokich, pamiętam, pierwszy raz pojechaliśmy do Azji na dwa i pół miesiąca zobaczyć Kuala Lumpur, które było wtedy najwyższym wieżowcem na świecie. I jechaliśmy, pamiętam, 24 godziny chyba autobusem już nie wiem z jakiego kraju. Wszystko jedno. Jechaliśmy zobaczyć i były zamknięte wieże akurat tygodnia, bo ktoś się rzucił z tego mostka i mm -hmm. zabezpieczali. No i to, to były te czasy, więc myśmy zwiedzili całą Azję, byliśmy w Singapurze jeszcze jak w czasie, kiedy się budował. I to, to, to nas napędzało i w ogóle naszą miłość do architektury jeszcze pogłębiało. To właśnie z profesorem Pawłowskim znowu, niezwykłym konstruktorem. On miał takie fantastyczne seminarium ale ukształtowało was również y, takie doświadczenie, obcowanie z tego typu architekturą, która poniekąd jest zaprzeczeniem tego, co robicie teraz. Ale to na pewno wszystko wpływa na nasze emocje, na nasze doznania, to, co poznajemy, to, co obserwujemy. to, to Nawet jak, trudno tak powiedzieć bezpośrednio, ale, ale jednak to są rzeczy, które doświadczamy i to musi mieć jakiś wpływ na to, co, co później robimy. No myślę, że doświadczenie przede wszystkim przestrzeni. Mhm. To jest coś takiego, co nawet jak jesteśmy w Hongkongu i poszliśmy pod biurowiec Postera, prawda? Gdzie Filipinki spotykały się w weekend. Przez świtach pod, pod świtach, bo tam, tam biało, chłodniej. była naturalna klimatyzacja. To też wpływa. To też jest ten plac, gdzie ludzie się gromadzą. To jest to miejsce, które w mojej pamięci sprzed tych naprawdę wielu, wielu lat pozostało miejscem komfortowym po prostu. I dlatego do dzisiaj w architekturze staramy się naszej projektować miejsca, bo my wiemy, że jak takie jedno miejsce w tym Hongkongu charakterystyczne się pojawiło, tam zawsze byli ludzie o konkretnej godzinie. Jeżeli my tworzymy takie miejsca, to ludzie tam będą przychodzić. To jest niby nie ma przełożenia, a jest bardzo wielkie, bo my jakby staramy się odczuwać te miasta, w których jesteśmy, te miejsca zawsze analizujemy, zawsze obserwujemy. Zawsze myślimy, czy my tu się czujemy dobrze, czy nie. Czy coś nam, zadajemy sobie takie pytania, czy ta przestrzeń nam odpowiada, czy nie. Dlaczego my lubimy tak wracać w to miejsce? Co tu jest takiego tajemniczego, że nas przyciąga? A co nas odrzuca? Z tego czerpiemy inspirację chyba w naszej architekturze. A czerpiecie też inspirację z tej architektury sprzed 1989 roku, powojennej, przedwojennej architektury polskiej, która no, nie miała dobrego czasu właśnie w tym momencie mniej więcej, kiedy kończyliście architekturę. Ja wiem, że studenci architektury są otwartymi ludźmi i też doceniali tę architekturę, ale to nie był dobry czas dla modernizmu powojennego w Polsce. Powojenna architektura, jeżeli na przykład chodzi o szkoły i przedszkola, no to jest wybitna. I ja zawsze interesowałam się tymi projektami i do dzisiaj uważam, że mają niezwykły potencjał i wystarczyłoby je mądrze zmodernizować, żeby były świetne. Zdecydowanie są lepsze niż wszystkie szkoły budowane po latach 90. i 2000 z wąskimi korytarzami. Mamy przestrzeń tam, tylko mamy złą akustykę i, i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jest. Nie ale to w bardzo prosty sposób w tych szkołach można zmienić. Z one mają potencjał. Ponoć dobrym przykładem architektury stworzonej z myślą o dzieciach jest przedszkole na Mariensztacie. Och, no to jest moje kochane, stępińskiego przedszkole na Mariensztacie, do którego uczęszczałam i które, jak się okazało, odcisnęło niebywały wpływ na tworzenie architektury dla dzieci. Ponieważ ja zawsze miałam taką pamięć do przestrzeni, nie wiem jak to nazwać, do emocji, pamiętam jak się czułam, pamiętam każdą swoją salę i pamiętam jak wróciłam do tego przedszkola na pierwsze wybory. Które były jako, właśnie, jako dorosła osoba. Jak mnie zdziwiło niezwykle, jak bardzo to przedszkole jest małe, jakie ono jest niskie. Wtedy zauważyłam, jak inaczej postrzegałam przestrzeń jako dziecko, a jako dorosły. Sala, która wydawała mi się prawie, że salą balową, okazała się być niedużą salą gimnastyczną. Chyba miała 70 metrów. W moim wyobraźni to była jak duża hala sportowa w szkole podstawowej. I wtedy zaczęłam się nad tym głębiej zastanawiać i patrzeć z innej perspektywy właśnie na architekturę dziecięcą. I faktycznie sposób kształtowania przez nas później placówek przedszkolnych, widać te wpływy właśnie tego obniżonego wejścia, mm -hmm. tych naszych ukochanych, modernistycznych takich poziomych, horyzontalnych podziałów i tych rzeczy, które udało mi się zapamiętać jako dziecko, żeby dla mnie przyjazne. To bardzo jest ważne. Te niskie parapety właśnie były w tym przedszkolu na wysokości, że mogłam na, nich usiąść, mogłam na nich usiąść jako dziecko. Dzisiaj też staramy się robić parapety albo od ziemi, albo na wysokości 30 centymetrów. Bardzo ważne dla mnie miejsce. Z jednej strony Foster nam tu wyszedł. <grym> I zaprojektowana przez niego przestrzeń, z drugiej strony Stępiński i architektura powojenna. Co, jak, jak myślicie, spowodowało tę zmianę sposobu myślenia o architekturze w tym takim pochyleniu się nad potrzebami ludzi zwykłych, niekoniecznie pracowników wielkich wieżowców biur? Ja myślę, że ten przesyt, konsumpcjonizm, że już mieliśmy wszystko, już poszaleli sobie w latach 90. Rozpoczęło się pierwsze kolorowe szaleństwo. Później zaczęliśmy importować rozwiązania z zachodu. Już zbudowaliśmy wszystkie osiedle i wszystkie już były takie same i każdy nowy blok wyglądał tak samo. Może wreszcie ktoś się odsucił, że a jeszcze są inni ludzie oprócz kredytobior frankowiczów, czy jakby ich nazwać, którzy, których jedynym marzeniem jest właśnie mieszkanie i domek i że są jeszcze inni ludzie na tym świecie. My co prawda skupiliśmy się najpierw na tych dzieciakach, bo ta to, to, to architektura była zawsze zapomniana. O tym nikt nie mówił, nikt nie pisał, nikt się tym nie interesował. Przedszkola były, ja nie wiem jak one się tworzyły, Filip. Nie wiem, ale niespecjalnie były zauważane, nawet jak zrobiliśmy pierwsze placówki dla dzieci to nikt nie był zainteresowany, żeby je publikować. Mhm. No, oprócz e... Azjatów, bo dużo mieliśmy, oprócz azjatów, tak, mieliśmy... i Brazylii. O, o, mieliśmy problem, żeby na początku nie robiliśmy budynków, robiliśmy wnętrza dla dzieci i jakby te wnętrza, które stałyśmy, że były inne właśnie od takich, które można spotkać na co dzień. Nikt nie był zainteresowany, bo nie było odbiorcy, że tak powiem, który byłby zainteresowany obserwowaniem tego typu przestrzeni. Po prostu jakoś to była taka troszeczkę zapomniana dziedzina. No przeszkole zapomniane... miały być kolorowe, tak. dzieci miały być zaopiekowane. Nikt się w ogóle nie zastanawiał nad tym, jak odeś tam czują. W ogóle to nie było tematu. Ten temat nie istniał. Myśmy robili pierwsze wnętrza takie dla dzieci, takie kluby dziecięce. To w Domotece powstał chyba pierwszy w Polsce taki klub, gdzie w centrum handlowym, oddaje się dziś, nawet gazeta wyborcza o tym pamiętam, pisała swojego czasu i te nasze wnętrza były publikowane właśnie głównie w Azji i w Ameryce Południowej. To było w ogóle niesamowite doświadczenie. Mam bardzo dużo albumów, publikacji, ale bynajmniej nie z Europy. Dopiero po jakimś czasie. Chyba dopiero jak żeśmy wybudowali tak naprawdę żółtego słonika w Strodzie. Doparliśmy chyba... się do nagrody dostaliśmy nagrodę. To był 2014 rok? Nie, e, chyba Czter... nie, wybudowany to mogłoby być 14-15, jakoś tak, y -hmm. mniej więcej. I wtedy faktycznie dostaliśmy za ten budynek nagrody pojawili się chętni, żeby też to pokazać i publikować. I coś chyba drgnęło takiego, że, że jednak to, to zaczęło być częściej architekturą atrakcyjną, którą, którą zaczęli architekci też szukać. Że, że to jest, w tym można znaleźć coś ciekawego. Wyobrażam sobie, że dla architekta, wy też trochę jesteście takim przykładem, ważne jest specjalizowanie się w jakiejś dziedzinie, bo się nabiera w tym doświadczenia, bo można startować do kolejnych konkursów, bo się ma już doświadczenie hmm w hmm. podobnych placówkach albo w podobnym rodzaju budynków, to jest ważne. Ale czy jest to wyzwanie to twórcze? Jest, to jest bardzo cenne, jeżeli zdobywa mm -hmm. się faktycznie tą wiedzę. My mamy już e, duże umiejętności i szybko potrafimy bardzo zaprojektować placówki, natomiast zrobić następną placówkę, która w jakiś sposób będzie lepsza od tej poprzedniej, albo czasami coś nam się zdarza wybudować obok poprzedniej, to to jest naprawdę duże wyzwanie i to jest szalenie trudne. Co tutaj jeszcze wymyślić? co Czym zaskoczyć, żeby to było mądrzejsze, żeby to było lepsze? Jak tu jeszcze udoskonalić to, to wszystko? To, to, to, to jest trudne. Przykład żółtych słoników, bo to już trzeba o mm -hmm. tym mówić w liczbie mnogiej, jest takim przykładem dobrej architektury tworzonej poza wielkimi centrami miejskimi. To są przyfabryczne, tak. To, to powstały przedszkola, które zostały przy zakładach fabrycznych dla pracowników. Ale też budują, wydaje mi się, tożsamość tego miejsca, bo to są takie budynki, którymi się te miejscowości chwalą. No i to jest w ogóle niesamowite i strasznie fajne i przyjemne. My uwielbiamy budować w miejscach małych, w miejscach zapomnianych. Kiedyś przyszedł do nas, przyszła jakaś gmina i powiedziała, że oni by chcieli mieć chociaż jeden ładny budynek. No i mieli. I są bardzo zadowoleni. I to jest właśnie fajnie, że zaczyna zauważać tę architekturę, że oni też by chcieli, że ona może być dostępna też finansowo. Że to, żeby ja mówię, żeby architektura była ładna, to ona nie musi być droga. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ona musi być zrobiona z sercem. To jest ważna część waszych projektów, finanse? To jest ważna Wspólny część się. każdego <y> projektu. Myślę, że to, tutaj nie da się tego obejść i, i to trzeba mieć na uwadze. No, staramy, się, staramy się robić rozsądnie finansowo zawsze. A co jest priorytetem w tych projektach, jeżeli mamy określoną ilość pieniędzy i musimy bardzo dobrze jej użyć, to co wybieracie? Co jest tym priorytetem? Dobro dziecka mhm. przy przedszkolach. Które się objawia? W, w jakiś sposób? No, przestrzeń, która jest zarezerwowana dla niego, bo bardzo często są takie sytuacje, już teraz może mniej, ale że zdarza mi się mieć do czynienia z przedszkolem, w którym więcej miejsca jest poświęcone osob osobom dorosłym, czyli personelowi, który ma niemalże bibliotekę i pokój kąpielowy, a dzieci mają małe, niewygodne sale i łazienki dostępne z korytarza. Zawsze mówię nie, to z dzisiaj, z dzisiaj mam takiego maila, bo zrobiłam koncepcję dla jednego przedszkola w naszym kraju i właśnie pani dyrektor była zbulwersowana, że nie ma sekretariatu z gabinetem dyrektora. Ja byłam zbulwersowana, bo wcześniej nie było wielu pomieszczeń, ani logopeda, ani psychologa, mhm. ani pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Dla mnie wybór jest jednoznaczny. Nie musi dyrektor przedszkola siedzieć w wielkim gabinecie, jeżeli pracownicy mają nie mieć swojego pomieszczenia socjalnego, albo dzieci psychologa. Mhm. To trzeba wszystko wypośrodkować. No i niestety zdarza nam się być w takich sytuacjach, to są trudne sytuacje. Staramy się tłumaczyć, negocjować i to rozwiązywać tak, żeby nikt nie był stratny. Ale mimo wszystko odbiorcą są dzieciaki i one powinny być najważniejsze, opiekunowie również, ale dzieci na pierwszym miejscu, ich bezpieczeństwo i ich komfort kryjówki projektujecie. Schowanka. Tak, bardzo często. To jest coś, co sobie myślę, bardzo by mi się podobało w takim moim ja przedszkolu. Myślę, że to jest Do... coś, co się podoba każdemu dziecku i tak naprawdę każdy lubi się gdzieś schować, gdzieś mm -hmm. znaleźć jakąś kryjówkę, zrobić tam bazę albo cokolwiek innego. I staram się faktycznie wymyślić takie przestrzenie, żeby każda sala miała coś swojego indywidualnego, jakąś właśnie kryjówkę albo coś jeszcze innego. I żeby to też było atrakcyjne dla dziecka, że jak nie wiem, będzie za rok starsze, pójdzie do innej sali, to tam będzie inne, inna atrakcja, do której będzie aspirować, i które będzie dumna. I, I tak naprawdę to są takie elementy charakterystyczne, które staramy się też, żeby były atrakcyjne dla dziecka i żeby dać im coś, coś, coś więcej z tego. No i to też tak jak się okazuje, to nasza intuicja jak zwykle nas pokierowała właściwie, no bo teraz bardzo dużo mówimy o neuroarchitekturze i właściwie ta kryjówka to jest pokój wyciszenia, miejsce wycieszenia okazuje się teraz zupełnie niezbędne. Najpierw musieliśmy przekonywać, że jest to miejsce fajne, bo dziecko się tam schowa, czuje się tam komfortowo, niekiedy ktoś się musi wyciszyć. Ale nie mieliśmy na to żadnych argumentów, oprócz tego, że uważaliśmy, że tak powinno być. No dziś już jesteśmy mądrzejsi, dużo się o tym pisze, dużo się o tym mówi i właściwie wychodzi, że jest to jedno z podstawowych miejsc, to jest pokój wyciszenia, które powinniśmy mieć w szkole, i w przedszkolu i te strefy ciszy są nam bardzo potrzebne, więc to nasze myślenie intuicyjne było bardzo dobrze już ukierunkowane 15 lat temu. W dobrym kierunku szliśmy, To nie na, tego właściwym, na właściwym miejscu jesteście. Tak. Krojówki pojawiają się też w ogrodach, w przestrzeni na zewnątrz. Czy to są już te czasy, kiedy wszystko trzeba projektować? Czy wy zostawiacie takie pole do działania dzieciom i do tworzenia w tym, co projektujecie użytkownikom? tego, co stworzycie. Staramy się im zostawiać przestrzenie, ale nie zawsze tego chcą, to po pierwsze. Niekiedy musimy to zrobić w miarę kompletne projekty, ale zawsze z pozostawieniem przestrzeni dla kogoś, kto jest w tej sali, w mhm. tym miejscu. On musi móc się zidentyfikować z tym miejscem, dlatego bardzo często osobom potrzebne rzeczy własne jakieś gabloty na pracę. No ale też tak jak w Camiu, zostawiliśmy, czyli w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie zostawiliśmy magiczny postument, który w słynnych przetargach, zamówieniach publicznych był określony jako pewnego rodzaju rzeźba, <grych> która została wyceniona przez budowę na całe 300 zł. Znaczy postument chyba był droższy, taki w kształcie trójkąta betonowego. Więc nie kupowaliśmy rzeźby za 300 zł, tylko i Zarodkowska zaprosiliśmy ją do współpracy. Będzie w ramach warsztatów tworzyć rzeźbę międzypokoleniową. Projektowanie będzie w postaci warsztatów i zintegruje nam wszystkie cztery placówki. Czyli my, jakby projektując o Centrum Aktywności, od razu wymyślaliśmy różne aktywności w tej przestrzeni, które będzie można robić żeby się integrować tak jak ta rzeźba i drzewa. Ale są jeszcze właśnie mamy też taki pomysł, że przy niektórych cenniejszych okazach drzew zrobiliśmy ta, tabliczki dendrologiczne. I pomysł polega na tym, że każde z tych drzew chcę, żeby miało własne imię. Mhm. I jest już centralne drzewo Dąb, Dąb ma na imię Henryk i on już jest nazwany. Natomiast pozostałe drzewa chcę, żeby były nazywane przez użytkowników. I starsze drzewa chcę, żeby były nazywane przez seniorów, natomiast te najmłodsze przez dzieci. Użytkownicy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej kontaktują się ze sobą, żyją razem w tej przestrzeni? No, dziwne, mimo że są w wysyparowanych placówkach, to współ, yy, współżyją. Coraz lepiej to wychodzi, ale to jest zasługa przede wszystkim kierowników tych placówek, którzy chcą ze sobą współpracować. No, na razie najlepiej współpraca między osobami niepełnosprawnymi to pomocy, tak, a seniorami. Seniorzy. To Tutaj jest mhm. chyba bardzo dobra współpraca i tu faktycznie widać chęć taką do nawiązywania współpracy, że chodzą wzajemnie na zajęcia i się tak integrują wzajemnie. I występy tak. mają wspólne i tutaj widać, że jest chemia pomiędzy nimi, i to jest bardzo fajne. No dzieci ze żłobków, no to już sprawa jest trudniejsza, ale myślę, że jeszcze chwileczkę, a seniorzy zrobią jakieś przedstawienie dla żłobkowiczów i vice versa. I to będzie moment, na który bardzo, bardzo czekam, no ale mamy dopiero pierwszą grupę, więc są takie trochę maluchy. Żłobek jest no, krócej jeszcze tam jeszcze, jeszcze, to chyba nie zdążyło się tak dokładnie rozkręcić, także mm -hmm. potrzeba jest czasu. Myślę, że po wakacjach to już, to już będzie taka pełna integracja. Ważnym tematem, wątkiem w waszej twórczości jest projekt, który zrealizowaliście dla dzieci z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. To była praca już na konkretnej architekturze, już wybudowanej. To też jest takie pójście z duchem czasu i nie tworzenie zupełnie nowego miejsca, ale wykorzystanie tego, co jest. Też takie były okoliczności, że Trzeba było z tego skorzystać. Opowiedzcie proszę o tym, jak ten pomysł się narodził i jak zrealizowaliście ten projekt. I czy on jeszcze spełnia swoje zadanie? Spełnia zadanie, a zrealizowaliśmy go w sposób błyskawiczny. Jak zadzwoniła do nas Magda Garnsarek z inicjatywy Otwieramy Szkołę i powiedziała... Słuchajcie, mam lokal w biurowcu, czy zrobimy szkołę? No więc oczywiście od razu powiedzieliśmy, że zrobimy. Po czym dostaliśmy lokal, z którego wyprowadziło się biuro. No to był taki biurowic, to jest biuro. Cała kondygnacja w biurowcu, 1200 metrów. No i stanęliśmy w tej przestrzeni, część ścian była wyburzona i pomyśleliśmy, no tak, trzeba zaprojektować szkołę. Nie mamy żadnych środków finansowych, więc trzeba poprosić o pomoc. Zaprojektowaliśmy tą szkołę w najprostszym układzie, jakby zachowując układ częściowo wykorzystując istniejące pomieszczenia. Różne ekipy z budów naszych wszelakich ściągaliśmy na nocki tak zwane, żeby budowały nam brakujące ściany. No i dociągnęliśmy tą budowę do takiego stanu, że mieliśmy puste pomieszczenia w miarę to wyglądało i trzeba, a i sąsiadka moja załatwiła nam paletę farby białej. No i trzeba było to pomalować. No i to była ta słynna historia u nas z pracy, kiedy mówię, trzeba pomalować. Ale jakby już nie było nikogo, kto miał czas malować, więc ja uznałam, że idziemy malować po prostu, że wychodzimy z pracy, idziemy kupić wałki, trzeba pomalować kiedy wchodzimy właśnie z tymi wałkami, jest dwa tygodnie chyba więc Dwa tygodnie, nie? Czy tydzień? Nie, nie, do oddania. Dwa tygodnie było. I tam sufity wiszą po prostu, OS kable jakieś, lampy. Właściwie jest jeden wielki bałagan. Ścianki jeszcze nie wszystkie stoją. Gdzieś tam ktoś coś buduje i my Matko Święta, przecież tego się nie da zrobić dwa tygodnie, a my jeszcze nie mieliśmy ludzi. Nie, no myśmy nie byli nikogo, sami w kilka osób. Byli, staliśmy Magdo, tam w cztery, w cztery osoby z wałkami i zastanawiamy się, jak my otworzymy tą szkoły dwa tygodnie, bo przecież to się nie da. Nie, może to był miesiąc, ale ja pamiętam jak się z tym Kilka osób byli, ale myśmy mieli 2000 metrów ścian kwadratowych do pomalowania. Ja myślę, matko, jedyna, przecież to jest niemożliwe, ale powiedzieliśmy, jak to się nie da. My nie damy rady, no damy radę i... Zaczęły jakoś... dziać się cuda, bo no, zaczęliśmy dzwonić po pomoc, zaczęli przychodzić znajomi na nocną zmianę. Później ktoś tam, później znajomy znajomej. Z dnia na dzień pojawiło się coraz więcej osób. Nagle w szczytowych momentach budowy mieliśmy około 200 wolontariuszy i oni byli, proszę mi uwierzyć, z całego świata. Mhm. Mieliśmy najfajniejszego naszego siłacza. Mieliśmy peruwiańskiego żołnierza, który czekał, żeby się zaciągnąć do armii ukraińskiej, ale zbierał na sprzęt, bo bez sprzętu nie chcieli go zachować. Mieliśmy całą grupę uchodźców z, z takiego hostelu dla uchodźców. Mieliśmy Amerykanów, którzy akurat przyjechali na wakacje, Fidów, wszystkie narodowości. Rozmawiają się we wszystkich językach i po prostu w ostatniej fazie budowy to myśmy tylko już rozdawali narzędzia i mówili co robić, bo wchodziła jedna osoba co 5 minut, mniej więcej. No to było nieprawdopodobne. Ale w międzyczasie też... przechwyciliśmy dwa transporty mebli z biurowca, które, z biur, które jechały na śmietnik. Z tych mebli umeblowaliśmy prawie wszystkie nasze pomieszczenia. No zadziało się coś najbardziej niezwykłego w moim życiu. Ja... To brzmi y, nieprawdopodobnie, bo tak naprawdę ta szkoła powstała w dwa miesiące i to nie wiem, czy dobrze wybrzmiało, ale myśmy nie mieli złotówki na tą szkołę. Mhm. To wszystko było po prostu wyżebrane i jeszcze nikt nie wiedział, jak tą szkołę wbudować, w sensie formalnym. Bo tutaj, że Dorota bardzo długo dzwoniła i do ambasady i Ukrainy i Polskich i tak naprawdę żeby dowiedzieć się w ogóle jak formalnie zalegalizować wbudowanie szkoły mm -hmm. w biurowcu. Mm -hmm, jakie, komu będzie podlegać, jakim odbiorom, jakim, pod jakie przepisy. To też trzeba było wszystko na początku no ustalić, w bo to szkoły w zaprojektować szkołę było na, najprostsze, ale tak naprawdę te wszystkie formalne jakieś takie rzeczy, które chyba trwały z miesiąc mm -hmm. i to wszystko uzgadnianie tego wszystkiego to było szalenie skomplikowane. Zdobycie środków na to a potem to już te dwa tygodnie A i pomalowanie. do tego prl i tego czasu, kiedy się wychowaliśmy, nam tutaj bardzo się przydało, ponieważ byliśmy przede wszystkim instruktorami dokładzenia tapet, kładzenia podłóg. To wszystko robiliśmy własnymi rękami. Od rana do nocy, przez te dwa tygodnie na kolanach właściwie e, siedziałam, zrywałam posadzki, ciełam i. Zużyliśmy wszystkie próbki wykładzień, jakie mieliśmy w pracy, bo mieliśmy taki stoski y, próbek po jednej, po jednej z każdej palety. Każda I wreszcie inna. się przydały. Każda inna. <laughs> Z tego powstały to fantastyczne też takie zakątki kolorowe. No to i... jeśli jesteśmy przy tym, to porozmawiajmy chwilę o tym, jaka była wasza koncepcja jaki pomysł na to, żeby tę szkołę w tej już zastanej przestrzeni biurowej urządzić? Co było waszym celem? Przede wszystkim akustyka, no ponieważ dzieciaki wracały z miejsc, gdzie IS były w schronach, więc jakby każdy wybuch, wiedzieliśmy, jak reagują na karetkę, na każde głośnik. więc przede wszystkim akustyka, więc zostawiliśmy wykładziny. Ekofon nam wymienił wszystkie płytki sufitowe na nowe, więc to było bardzo ważne, żeby było cicho. Drugie ważny w sumie element, są kolorami to jest bardzo zawsze taka dyskusyjna sprawa, czy przestrzeń ma być kolorowa, czy nie kolorowa no i, w I ma być przytulnie i też chcieliśmy być. stworzyć taką bajkową trochę przestrzeń, specjalnie kolorową, żeby ten kontrast był taki duży, ale też stworzyć przestrzeń godną, porządną. To Czyli? też było bardzo ważne. Wykończoną, zaprojektowaną, żeby to nie była taka przechowalnia ze wstawionymi meblami z tego porzuconego transportu mebli, mm -hmm. tylko żeby to była przestrzeń taka, że wszyscy by chcieli uczyć się w takiej szkole. I jakby każdą salę projektowaliśmy oddzielnie, każda sala, ponieważ z nowy zestaw rzeczy, które pozyskaliśmy w międzyczasie, więc każda sala jest inna. Każda jest zupełnie inna. I to jest chyba najcenniejsze, że każda jest inna, i, bo mamy faktycznie i meble ze starej szkoły, gdzie to dostaliśmy z magazynów. Mamy meble nowisieńkie po prostu od firm biurowych. Mamy meble, które tam zastaliśmy już, które też wykorzystaliśmy, po prostu by były pozostawione w tej części e, biurowej. Bo oprócz tych sal były te otwarte korytarze. Ta wspólna świetlica z muralem, który Marcin Czajana namalował, e, w 24 godziny chyba, ale też zaprojektował dla tych dzieciaków i to było takie połączenie miejsca, gdzie były rowerki, no bo sali gimnastycznej tam nie mieliśmy, żeby w piłkę pograć, ale też miejsce, gdzie mamy właśnie puchwy, poduchy, żeby się spotkać, żeby gadać, żeby być w końcu razem. Wydawało nam się wtedy bardzo ważna ta potrzeba bliskości, też były dwa pokoje dla psychologów zamknięte i tam cały czas bardzo i korzystały rodzice i dzieci i to były też takie miejsca, żeby tam po prostu było bezpiecznie. Wiem, że te okoliczności były tragiczne, ale to chyba był dobry moment, żeby poczuć tak namacalnie, powiem górnolotnie, sens tego, co robi architekt, jego pracy. Tego, że bezpośrednio działa na życie człowieka. I wtedy oddziałuje. każdy dawał z siebie to, co mógł po prostu. A, a akurat my się znamy też na projektowaniu dla dzieci, więc jakby w tę stronę też poszliśmy. I to mogliśmy zaoferować. Dużo osób też chciało pomagać, bo jakby też każdy nie mógł się odnaleźć za bardzo, jak może pomóc, no nie każdy mógł udostępnić mieszkanie, mm -hmm. a każdy jednak chciał jakoś w tej sytuacji się odnaleźć, więc myślę, że też ta pomoc wielu osobom bardzo pomogła też poradzić sobie z tematem wojny, z tematem uchodźców i to było dobre dla wszystkich w tamtym momencie. Powróćmy do teraźniejszości, bo cofaliśmy się w przeszłość, teraz y, powróćmy do teraźniejszości. To jest taki moment bardzo dla XY Studio dobry, bo za wami kolejny wygrany konkurs. Y, co to jest? Bo wszystko się ze sobą oczywiście łączy, więc swoje <śmiech> doświadczenie możecie wykorzystywać również przy tym projekcie wygranym. Wygraliśmy ostatnio właśnie bibliotekę z siedzibą NGOs-u. I nam ja się to strasznie podobał ten temat. Jak usłyszeliśmy, powiem, że to jest współczesna wizja biblioteki, już bardziej takie jak w Skandynawii, gdzie biblioteka jest takim miejscem otwartym, bo teraz e, biblioteki zaczynają pełnić funkcję, przejmować funkcję miejsc kultury. Więc jak się pojawił temat biblioteki, w której sercem miała być kuchnia, najpierw tak przetarłam oczy, myślę, czy ja źle czytam? Nie no, kuchnia. Która ma być otwarta. Są przecież być... książki kucharskie. Tak, są przecież książki kucharskie. No to uznaliśmy, że musimy wziąć w tym udział jeszcze z siedzibą tych dla organizacji pozarządowych, no też w ogóle. Więc robiliśmy super fajny, mega ekologiczny projekt, bardzo taki matematyczny też w swoim układzie. Konstrukcja stała się właściwie tą konstrukcją na książki. Budynek jest regałem, nie wiem jak to powiedzieć jeszcze chyba tak zdyscyplinowanego projektu nie stworzyliśmy, prawda? Mm -hmm. Tak bardzo podporządkowanego idei, tak bardzo elastycznego, jeżeli chodzi o późniejsze kształtowanie. Wiem, że czeka nas później przetarg na najniższą cenę na wykonawcę, no ale... Liczę, że damy radę i nie ucierpi na tym nasz budynek. To była fajna przygoda. Już się nie mogę doczekać tego, zaraz pewnie niedługo już powinniśmy podpisywać umowę, nie mogę się doczekać tego projektowania, bo to będzie znowu kolejna frajda. Pewnie znowu idziemy spać po nocach, bo nie będzie sensu spać, bo to będzie fajniejsze. Miło słyszeć, że praca może być frajdą i że praca architekta też jest tak przez niego postrzegana. To, co określa tę współczesną architekturę według was, co to jest? Ja myślę sobie o empatycznym podejściu do projektu i etyczności architektury. Ale to są takie hasła, które krążą architektonicznym świecie już od jakiegoś czasu. Czy zgodzicie się ze mną, czy może macie jakieś swoje też. Nie no, w pełni się obyba zgodzić. Ja myślę, że to chyba tu warto dorzucić tak. słowo regeneratywna, to jest bardzo trudne słowo, Niska emisyjność. E, ale jakby jest czymś więcej niż architekturą zrównoważoną, bo też coś daje od siebie. I to jest taka nasza przyszłość. Budując coś, organizując tą architekturę, dajemy też coś i naturze, i środowisku, i społeczeństwu. I no myślę, że pewnym tego przykładem może być właśnie tak centrum aktywności międzypokoleniowej, chociaż pewnie gdyby był jeszcze bardziej z, ekologicznie zaprojektowany, e, może z materiałów z rozbiórki, no ale to jeszcze przed nami długa droga, zanim nam się uda w naszym kraju e, projektować z materiałów rozbiórkowych swobodnie to myślę, że to jest ten kierunek, czyli w tym momencie architekt nie jest demiurgiem, tylko jest w służbie społeczeństwu. No ale dalej będę twierdzić, że dbałość o estetykę jednak jest bardzo ważna i edukacja architektoniczna w naszym kraju jest nadal bardzo ważna i też architektura dla dzieci jest ważna, bo to jest ich pierwszy krok. Ze zrozumieniem architektury to jest miejsce, tak jak ja. Miałam przyjemność do Dorastać w tym przedszkolu na Mariensztacie, tak chciałabym, żeby inne dzieci też dorastały w przestrzeniach, które później będą dobrze wspominać i które je ukierunkują nawet podświadomie. Dzisiaj w studiu projektowym gościliśmy założycieli. XY Studio, Dorotę Sibińską i Filipa Domaszczyńskiego. Bardzo wam dziękuję za to, że rozmawialiście tutaj ze mną o tym, co robicie. Dziękujemy My bardzo. My dziękujemy za tą miłą podróż też trochę do przeszłości. Sentymentalną. Sentymentalną. Ale przypomnijmy, że, że wasze biuro też e, tworzy Marta Nowosielska. To oczywiście. Którą pozdrawiamy. pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, serdecznie. Marta, serdecznie. Nas jest cały czas trójka. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska, Wołk.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 Wtem drzwi się otworzyły, wpadł młody, trzynastoletni uczniaczek o różowej twarzyczce, ciężko dysząc Dmitry Antonowiczu podbiegł do Kasjanowa Siostrę mąż do domu powluku, grozi, że zabije Nastała chwila ciszy Nagle rozległ się szczęk To Wroński cisnął flaszką o podłogę No, ginąć to ginąć A nie będzie tego, abyśmy się spokojnie temu przypatrywali Mniej tak śmierć Niechże wiem przynajmniej, że coś porządnego na świecie zrobię Kasjanow złapał go za rękę. Pijany jesteś, o czym ty myślisz? Wroński wyrwał mu się. Daj już pokój. Ja tylko wtedy trzeźwy, kiedy pijany. A myśli, bracie, to już mam teraz całkiem jasne. Wam się, panowie, mieszać w tę sprawę nie należy. Przydacie się jeszcze, a ja już i tak stracony. Z tego nic, rzekł Michajłow, idę z tobą. I ja, rzekł Indyk. I ja, powtórzyłem. Wszyscy idziemy. Mówić tylko ja będę, prowadź no mały. — Tę drogę ja znam. Ogrodem bliżej będzie — rzekł Adaś. I istotnie prowadzić zaczął ogrodem po jakichś zarośniętych ścieżkach. Przeskoczyliśmy wreszcie jakiś płot. Nagle doleciał nas nieludzki krzyk. — Katia płacze — krzyknął uczniaczek. Zawrzało coś we mnie i zastygło. Czułem, że to samo dziać się musi i w innych. Przyspieszyliśmy kroku, ale Wroński szedł ciągle naprzód wielkimi krokami. Z domu, do którego podchodziliśmy, wydobywały się wciąż krzyki coraz bliższe, coraz straszniejsze. Pod oknami stało kilka postaci. To kucharki sąsiadów i sąsiadki przypatrywały się egzekucji. – Z drogi, bydło! – krzyknął Wroński i nie poznaliśmy jego głosu. Ktoś próbował zastąpić mu drogę, lecz nagle z niespodziewaną siłą Wroński zadał zagradzającemu drzwi cios tak potężny, że ciemna postać znikła, waląc się na ziemię z jękiem. Wroński szarpnął drzwi i otworzył. Weszliśmy za nim. Przeszliśmy sień i stanęliśmy we drzwiach pokoju. Oczom naszym przedstawił się straszny widok. Przywiązana do poręczy krzesła siedziała młoda kobieta z okrwawionymi plecami. Nad nią stał dzieńszczyk kapitana z nachajką w ręku. Z pleców młodej kobiety spływała krew. Zębami targała sznurek, którym miała skrępowane ręce. Naprzeciw niej siedział kapitan, niski, o okrągłej twarzy mężczyzna i palił fajkę Gdyśmy weszli, wymawiał wyraz jedenaście Wyraz ten utkwił mu w krtani Na nasz widok za mówił, zerwał się Ale jednym skokiem był już przy nim Wroński Prawą ręką uchwycił za gardło i ścisnął Michajłow wyrwał dzieńszczykowi na hajkę Ja z Adasiem rozwiązaliśmy ręce kobiety Niech się pani ubiera, krzyknął Wroński Michajłow, zajmij się Niech was tu w ten moment nie będzie. Kasjanow mocował się z dzieńszczykiem. Wroński zaś systematycznie tłukł głową na wpół duszonego kapitana o róg szafy. Raz, dwa, powtarzał. Kapitan kopał nogami, pienił się, chciał gryźć. Nagle obalił Wrońskiego i wyrwał się. W tej samej jednak chwili koruta schwycił go żelaznymi ramionami i przygwoździł do krzesła. Wroński podniósł się z ziemi, chrząknął, kaszlnął, krew rzuciła mu się ustami. Drzwi skrzypnęły. To kapitanowa uciekła z Michajłowem. My skoczyliśmy do Wrońskiego. Dzieńszczyk zdołał się wyrwać i wyśliznąć. Kapitan szamotał się i ryczał. Z ust Wrońskiego płynęła krew dwoma cienkimi strugami. Koruta przemawiał spokojnie. Siedź, aniołku, siedź, kanalio, bo na śmierć zabije. Ja, braciszku, żartować nie lubię. I mnie jest wszystko jedno. Jak raz już bić zacznę, to kości połamie. Siedź spokojnie, proszę ja ciebie. Rozległo się ciężkie stąpanie. W drzwiach ukazał się urjadnik, sprowadzony przez Dzieńszczyka. Obok urjadnika ukazała się jednak inna jeszcze postać. Był to chudy, średniego wzrostu pan o twarzy Mefistofelesa. Kwot erat demonstrandum – rzekł. – Naturalnie. Wroński, Bielecki i Kasjanow. Michajłowa spotkałem w drodze. Spostrzegł jednak krew płynącą z ust Wrońskiego i zmarszczył brwi. Potrzebne to panu było? Puść pan kapitana, zwrócił się do koruty. Kapitan pienił się i krzyczał Aresztować, aresztować! Zakuć w kajdany tego oto zbira, wskazywał na Nawrońskiego. I te gonić! Tu użył silnego wyrazu. Ja jej pokażę. Aresztować, aresztować! Pan w szarym kapeluszu, inspektor gimnazjalny Kuźniecow, podszedł spokojnie do pieniącego się kapitana i położył mu rękę na ramieniu. – Kochany panie kapitanie – rzekł –– Co pan byś powiedział, gdyby panu świnia wpadła do ogrodu i zniszczyła ulubione pańskie z wielkim trudem wypielęgnowane drzewko? – Jak świnia do ogrodu wpadł – zawołał kapitan. – Tak właśnie! – Ciszej, kochany panie – rzekł Kuźniecow –– Widzi pan tego chorego człowieka, tak? – Otóż od lat dwudziestu kilku, jak jestem nauczycielem – to był mój najlepszy matematyk, najlepsza głowa, jaką ja spotkałem Na dwadzieścia kilka lat jedna jedyna, o której sobie mówiłem W biografii tego człowieka będzie napisane, że nauczycielem jego był Wasylii Andrzejewicz Kuźniecow I to, widzisz, pan, była moja nadzieja, moje marzenie Teraz pan wie, jak ja muszę nienawidzić człowieka, który mi te nadzieje zniszczył jeżeli on nie wyzdrowieje, to ja panu radzę zniknąć raz na zawsze, panie Moroszkin, bo ja jestem spokojny i systematyczny człowiek. Za tę jedną dzisiejszą historię z żoną pana można by daleko zaciągnąć. I jeżeli temu człowiekowi coś się stanie, to ja pana potrafię daleko zaprowadzić. Ani się pan obejrzysz jak fiut ordery, fiut szlify i może jeszcze coś na dodatek. Szara kurteczka. Ja się nie interesuję ludźmi, panie Moroszkin, ale jeżeli pan ma coś na sumieniu, to ja to już odnajdę. Więc na przykład jest jakaś historia z Awdotią Idiotką? Odkopię się tę historię. Uważasz, pan panie Moroszkin, takie historie jak pan ma w Rosji na sumieniu dziewięćdziesięciu dziewięciu ludzi na 100. Dopóki się na nie nie zwraca uwagi, wszystko w porządku, ale gdy się uwaga zwróci, fiot, zamiast dżentelmena jest katorżnik i innej różnicy, panie, pomiędzy dżentelmenem a katorżnikiem nie ma. A teraz ja już na pana zwrócę uwagę, panie Morożkin. I tak na przykład napiszę się do naczelnika korpusu, że ja... Jako inspektor gimnazjum zwracam uwagę, że pański pobyt w tym oto miasteczku stanowi przedmiot zgorszenia dla wychowańców powierzonego mojej opiece zakładu Uważa pan? Lepiej, żeby pan zauważył, że w tym miasteczku klimat panu nie służy O wiele lepiej I obym ja pana już nie spotkał, panie Moroszkin Jeżeli pan jest nabożny, daj pan nam mszę, aby ten oto człowiek wyzdrowiał, bo inaczej będzie źle Panie kapitanie Morożkin I uważa pan, pańska żona jest obecnie w moim domu U mojej żony I tam lekarz, pułkownik Sachs Spisuje protokulik z pleców pańskiej żony A zwracam uwagę pańską Że żona pańska zostanie u mojej żony Która jest osobą chorą i potrzebuje spokoju I ona musi mieć spokój Będzie miała spokój Bo z ludźmi niepokojącymi moją żonę ja się sam już załatwię A wy, dżentelmeni Zwrócił się do urzędnika i Dnieńszczyka Precz stąd i trzymać mi język za zębami Ciebie, kochanku Zwrócił się do Dnieńszczyka Do poprawczych rod posłać zawsze można A ciebie, luby obrońco porządku Też by ze służby trzeba Żeś nie słyszał, co się tutaj dzieje No a teraz, fiut Serwus, panie kapitanie I proszę bardzo, niech ja pana nie spotykam Bo oprócz idiotki Jawdoti Coś więcej jeszcze się znajdzie Pomóżcie mu wyjść Rzekł, wskazując na Wrońskiego, wsadzić na dorożkę i do szpitala gimnazjalnego. A panom też języczki za zębami trzymać radzę. Z dyrektorem zaś ja sam pomówię. Krzysztof Banaszyk przeczytał kolejny fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Do lektury wrócimy jutro o 13.50.